Medytacje o sakramencie małżeństwa Przed sklepem jubilera Karola Wojtyły Część druga Oblubieniec Anna Stefan Anna Patrząc w wydarzenia ostatnich dni musiałam być roztrzęsiona. Musiałam w nie patrzeć z goryczą. Gorycz jest smakiem potraw i napojów. Jest także smakiem wewnętrznym, smakiem duszy, która doznaje zawodu albo rozczarowania. Smak ów wchodzi we wszystko, co wypada nam czynić, mówić lub myśleć. Przenika nawet nasz uśmiech. Czy naprawdę doznałam zawodu i rozczarowania? Może to tylko zwyczajny bieg rzeczy zdeterminowany historią dwojga ludzi? Tak właśnie usiłuję to wytłumaczyć Stefan. Wyznałam mu bowiem natychmiast pierwszy żal, jaki we mnie narósł – Stefan słuchał, ale nie odczułam, aby przejął się tym, co mówiłam. Oto żal jeszcze się powiększył. Już mnie nie kocha. Musiałam pomyśleć, skoro nie reaguje na mój smutek. Nie mogłam się z tym pogodzić i nie mogłam też temu zaradzić, że zaczęło się tworzyć pęknięcie. Brzegi jego zrazu stały w miejscu. Lada chwila mogły się rozsunąć jeszcze bardziej. W każdym razie nie czułam, by się znów zbliżały do siebie. Stefan jakby przestał być we mnie. Czy ja w nim także być przestałam? Czy tylko miałam poczucie, że istnieje teraz tylko w sobie? Jakże było mi zrazu Obco w sobie samej, jakbym już odwykła od ścian mego wnętrza. Tak bardzo były one pełne Stefana, że bez niego wydawały się puste. Czyż nie jest to rzeczą zbyt straszną, tak skazywać ściany swego wnętrza na jedynego tylko mieszkańca, który może wydziedziczyć mnie samą i jakoś Pozbawić w nim miejsca. Na zewnątrz nie zmieniło się nic. Stefan niby postępował tak samo, lecz nie umiał zabliźnić tej rany, która powstała w mej duszy. Nie czuł jej, nie bolała go całkiem. Może nie chciał. Czy zabliźni się sama? Ale jeżeli zabliźni się sama, stale jakoś będzie nas rozdzielać. Tymczasem Stefan był pewny, że niczego nie musi zabliźniać. Pozostawił mnie z raną ukrytą, myśląc pewnie, że to jej samo przejdzie. A poza tym ufał w swoje prawa. Ja zaś chciałam, by je wciąż zdobywał Nie chciałam się czuć jak przedmiot, którego nie można utracić Gdy się raz już posiadło na własność Czy w tym wszystkim był jakiś egoizm? Z pewnością czyniłam za mało, by Stefana wytłumaczyć przed sobą Bo czyż miłość ma być kompromisem? Czy winna wciąż rodzić się z walki o miłość drugiego człowieka? Więc walczyłam o miłość Stefana. W każdej chwili gotowa się cofnąć, jeśli on nie zrozumie sensu całej tej walki. Czy jednak w końcu przebaczę? Czy pęknięcie raczej się utrwali? Bardzo trudne jest to pogranicze egoizmu i nieegoizmu. Byłam matką. W pokoiku obok, co wieczora zasypiały nasze dzieci, najstarszy Marek, Monika i Jan. Cicho było w dziecięcym pokoju. W dusze dzieci jeszcze nie przeszło to pęknięcie naszej miłości, które ja już czułam tak dotkliwie. Przypadkowy rozmówca Spotkałem tę kobietę tutaj drugi raz Przechodziła obok sklepu starego jubilera Okiennice były już zamknięte i drzwi ściągnięte na kłódkę Jubiler kończy pracę o godzinie dziewiętnastej i wychodzi Pracując przez cały dzień, może sobie nie uświadamia, jak głęboko jego rzemiosło wdziera się w życie człowieka. Rozmawiałem z nim kiedyś na ten temat. Drzwi sklepu były otwarte i jubiler stał na progu, przypatrując się przechodniom, jak gdyby od niechcenia. Mocno świeciło słońce, więc ulica pełna była blasku, od którego mruży się oczy. Mężczyźni i kobiety zakładali ciemne okulary, aby blask ich zbytnio nie raził. Poprzez ciemne okulary nie rozpoznasz koloru źrenic, które w ciemności utonęły jak gdyby w studni. A jednak spoza takich okularów widzisz wszystko, choć w szczególnym odcieniu, a powiek nie musisz mrużyć. Teraz sklep jubilera jest zamknięty, twarze przechodniów ukrywają się w mroku wieczoru. Przechodziłam tędy wielokrotnie. Była to moja droga codzienna do pracy. Dawniej jednak nie zwracałam uwagi na ten sklep, lecz od czasu, gdy pęknięcie naszej miłości stało się faktem, patrzyłam nieraz na złote obrączki, symbole ludzkiej miłości i wiary małżeńskiej. Pamiętam, jak on dziś przemawiał ów symbol, kiedy miłość była czymś bezspornym, jakąś pieśnią śpiewaną wszystkimi strunami serc. Potem struny zaczęły głuchnąć i nikt z nas temu nie umiał zaradzić. Ja myślałam, że winien jest Stefan, a winy w sobie nie umiałam znaleźć. Coraz bardziej życie się zmieniało w uciążliwą egzystencję dwojga, którzy w sobie zajmują wzajemnie coraz mniej miejsca. Pozostaje tylko suma obowiązków, suma umowna i zmienna, oderwana przy tym coraz bardziej od czystego smaku entuzjazmu i tak mało, tak mało już łączy. Pomyślałam wtedy o obrączkach, które wciąż nosimy na palcach oboje, Stefan i ja. Więc pewnego razu wracając z pracy i przechodząc obok sklepu jubilera, pomyślałam, że można by sprzedać z powodzeniem tę moją obrączkę. Stefan chyba by nie zauważył, nie istniałam prawie już dla niego. Czy mnie zdradził? Nie wiem bo i ja nie zajmowałam się jego życiem. Był mi obojętny. Pewnie chodził po biurze na karty i po libacjach wracał dosyć późno, bez słowa lub z jakimś zdawkowym, na które odpowiadałam z reguły milczeniem. Więc tym razem zdecydowałam się wstąpić. Jubiler obejrzał robotę, ważył pierścień długo, w palcach i... Spoglądał mi w oczy. Przez chwilę czytał wypisaną wewnątrz obrączki datę naszego ślubu. Znów patrzył w moje oczy, kładł na wagę, potem powiedział – obrączka ta nic nie waży. Waga stale wskazuje zero i nie mogę wydobyć z niej ani jednego miligrama. Widocznie mąż pani żyje. Wtedy żadna obrączka z osobna nic nie waży. Ważą tylko obie. Moja waga jubilerska ma tę właściwość, że nie odważa metalu, lecz cały byt człowieka i los. Odebrałam pierścień zawstydzona, i bez słowa już wyszłam ze sklepu. Myślę jednak, że on patrzył za mną. Od tego czasu wracałam do domu inną drogą. Dopiero dziś znów. Sklep jednakże zastałam zamknięty. Przypadkowy rozmówca Kobieta, którą spotkałem przy sklepie jubilera, nie znalazła się tutaj przypadkiem, jestem tego całkowicie pewny. Ja natomiast myślę, że przypadkiem nawiązałem z nią ową rozmowę, w wyniku której stało się to, że kobieta otwarła przede mną swoje życie. Skarżyła się też na koniec, że stary jubiler nie chciał odkupić obrączki, która stała się jej niepotrzebna, więc widziałem, wiodąc tę rozmowę, odkąd dokąd sięga ludzka miłość i jakie ma brzegi urwiste. Kiedy ktoś się osunie po takim brzegu, bardzo trudno mu wrócić i błąka się sam poniżej swej drogi. O Stefanie także ze słów Anny dowiedziałem się tyle, jakbym miał być sędzią i wykonawcą wyroku. Jubilera jednakże nie było i nie było komu potwierdzić tych słów. Dziwiłam się sama sobie, że zaczęłam taką rozmowę z zupełnie nieznanym mężczyzną. Mówiłam mu o Stefanie i o sobie, korzystając z tego, że słuchał i nie przerywał mych zdań. Był to właściwie monolog przygotowany do końca w mej myśli. Szły fakty za faktami, obciążając Stefana. Byłam pewna prawdy moich sądów, lecz mówiłam także jak kobieta o wewnętrznej rysie na miłości, o pęknięciu i ranie, która boli. Tamten człowiek słuchał mnie w skupieniu. Nie znałam jego imienia i nazwiska, on też mnie o moje nie pytał, a jednak w pewnym momencie powiedział Anno, wymienił więc moje imię, jakżeś bardzo do mnie podobna, i ty, a także i Stefan. Jesteście podobni oboje, a moje imię jest Adam. Adam. Chciałam jeszcze zapytać o adres. Można by kiedyś napisać parę słów. Teraz trochę szliśmy ulicą. Tak dobrze się poczułam w towarzystwie tego człowieka. Uderzyła mnie jego postać bardzo męska i bardzo skupiona. Dominowała myśl i pewien odcień bólu. Jakże... Różni się od Stefana. Adam powiedział z znienacka, gdyśmy po chwili stanęli w tym samym miejscu. Oto znów sklep jubilera. Tędy za chwilę przejdzie oblubieniec. Powiedziałem wtedy tej kobiecie, a nie, tędy za chwilę pójdzie oblubieniec. A powiedziałem jej to z myślą o miłości, która tak bardzo w jej duszy wygasła. Oblubieniec przechodzi tylu ulicami, na których też spotyka tylu różnych ludzi. Przechodząc, Dotyka tej miłości, jaka w nich jest Gdy jest zła, cierpi z tego powodu Miłość jest zła również wtedy, kiedy jej brak Pamiętam, to mówiłem także tej kobiecie Dlaczego pragniesz tutaj sprzedać Twą obrączkę? Co chcesz zerwać tym gestem? Twoje życie. Czyż nie sprzedaje się życia co chwilę? Czy nie zrywa się życia całego w każdym geście? Ale cóż z tego? Nie w tym rzecz, by odejść, wędrować w ciągu dni, miesięcy, nawet lat. Rzecz w tym, by... Wrócić i na dawnym miejscu odnaleźć siebie. Życie jest przygodą, a równocześnie ma swoją logikę i konsekwencje. Zatem nie wolno pozostawiać myśli i wyobraźni sobą sam na sam. Więc — Z czym zostać? — zapytała Anna. — Myśl. — Oczywiście. Myśl ma zostać z prawdą. — Czyż prawdą nie jest to, co się najmocniej czuje? Rozmowa nasza potoczyła się nieoczekiwanym nurtem. Nie byłam zatem pewna, do czego jeszcze może doprowadzić to dzieło mej wrażliwości i jego inteligencji? Stefan na chwilę oddalił się z mojej świadomości. A jednak czułam i wtedy, jak bardzo nie mogę przybaczyć mu, że pohańbił me odbicie w sobie, moją istotę, która jakoś w nim być musiała, wszak byłam jego żoną. Subtelna byłam nie mniej jak namiętna. Czyż miłość nie jest sprawą zmysłów i atmosfery? to łączy się i sprawia, że dwoje ludzi chodzi w kręgu swojego uczucia i oto cała prawda. Adam z tym jednak w całej pełni się nie godził. Miłość jest wedle niego syntezą istnienia dwóch ludzi, które się w pewnym punkcie jakby zbiega i z dwojga czyni jedno a potem jeszcze raz powtórzył, że tą ulicą pójdzie oblubieniec już wkrótce. Ta wiadomość usłyszana po raz drugi już nie tylko mnie zafascynowała, lecz wzbudziła nagle mą tęsknotę. To tęsknota za kimś doskonałym, za mężczyzną stanowczym, i dobrym, który będzie inny od Stefana. Inny, inny. I wraz z poczuciem tej nagłej tęsknoty sama poczułam się inna i młodsza. Chyba nawet zaczęłam biec, przypatrując się pilnie mijanym mężczyznom. Pierwszy z nich o którego się otarłam, nie odwrócił nawet wzroku w moją stronę. Szedł najwyraźniej zamyślony, może myślał o swych interesach, mógł być na przykład dyrektorem firmy lub pierwszym księgowym wielkiego przedsiębiorstwa. Nie odwracając więc głowy powiedział tylko — Przepraszam — nie usiłowałam go zatrzymać. Byłam jednak gotowa zwrócić na siebie jego uwagę. Nie wiem, jak to się stało, że teraz byłam gotowa zwracać na siebie uwagę każdego mężczyzny. Może to było tylko proste odbicie tęsknoty, ale doszłam do przekonania, że nikt nie może odebrać mi tego prawa. Właśnie zmusza mnie do myślenia o ludzkiej miłości. Nie ma sprawy, która bardziej niż ona leżałaby na powierzchni ludzkiego życia. I nie ma też sprawy, która bardziej od niej byłaby nieznana i tajemnicza. Rozbieżność między tym, co leży na powierzchni, a tym, co jest tajemnicą miłości – stanowi właśnie źródło dramatu. Jest to jeden z największych dramatów ludzkiej egzystencji. Powierzchnia miłości ma swój prąd, prąd szybki, migotliwy, łatwo zmienny. Kalejdoskop fal i sytuacji tak pełnych uroku. Prąd ten jest czasem zawrotny, tak że porywa ludzi, porywa kobiety i mężczyzn Porwani myślą, że wchłonęli całą tajemnicę miłości, a tymczasem nawet jej jeszcze nie dotknęli. Są przez chwilę szczęśliwi, bo mniemają, że dotarli do granic egzystencji i wydarli wszystkie jej tajniki tak, że nie pozostało już nic. Tak właśnie... Po drugiej stronie tego uniesienia nie pozostaje nic, poza nim jest tylko nic, a nie może, nie może pozostać nic. Słuchajcie, nie może, człowiek jest jakimś kontinuum, jakąś całością i ciągłością, więc nie może pozostać nic. Drugi przechodzień spotkany zareagował inaczej. Kiedy spojrzałam mu w twarz, zauważył mój wzrok i przystanął. Odebrał spojrzenie, podszedł dwa kroki w moją stronę i powiedział, chyba widziałem panią już kiedyś. Chyba widziałem panią już kiedyś. Anna, byłam prawie gotowa przylgnąć do jego ramienia. Wieczór był wszakże taki ciepły i tyle świateł przesączało się wśród rdzewiających liści października. Wieczorem zresztą nie widać rdzy. Tak bardzo zaś pragnęłam męskiego ramienia i spaceru wśród alei więdnących kasztanów. Wówczas on... Jeszcze powiedział, może wstąpimy do tego lokalu. Parę taktów lekkiej muzyki dobrze działa. Może wstąpimy do tego lokalu. Parę taktów lekkiej muzyki dobrze działa. Anna. A potem... Nie odpowiedział. Ja zaś jak gdybym zlękła się tego. Potem. On musi mieć żonę, o której w tej chwili milczy. Nagle zrozumiałam, co może się mieścić w wyrażeniu przygodna kobieta i coś mi nakazało nie przylgnąć do jego ramienia – nie był zresztą zbyt natarczywy i wtedy jeszcze mocniej to zrozumiałam, co musi mieścić się w wyrażeniu przygodna kobieta. Nie wiem ile uczyniłam kroków i w którym kierunku. Myślę, że szłam w kierunku od alei okalających stare miasto w stronę tego kościoła, w którego niszach stoją posągi świętych. W tylnej niszy, pamiętam, jest krucyfiks, przed którym pali się w nocy lampa. Zdaje mi się, że dostrzegam już jej światło przyćmione różnokolorowym szkłem latarni. Szłam jednak myśląc wciąż o tym samym, wychodząc niejako naprzeciw każdemu mężczyźnie, któryś przeszedł tak szybko i tak blisko, że zawadził brzegiem swej teczki odród mojej parasolki zwisającej z prawego ramienia. Inny uchylił kapelusza, przyglądając się pilnie mej twarzy i szybko. Znów nałożył go na głowę. Słyszałam, że wymamrotał coś w rodzaju — Nie, nie, nie znam. I poszedł dalej. — Nie, nie, nie znam. Teraz jest brzeg trotuaru, krawężnik. Idę samym krawężnikiem, jak chodziłam, gdy byłam małą dziewczynką. Umiałam wówczas biec po krawężnikach ulic i nigdy noga nie spadła poniżej na jezdnie. To była ulubiona zabawa koleżanek – po której przekomarzałyśmy się nieraz, a ja przebiegłam chłodną i Prusa i raz tylko spadłam. A ja ani razu, widzisz, kto lepiej? Teraz idę znów krawężnikiem, nie biegnę. Mam oczy wprawdzie suche, ale wiem, że błyszczą. Oto samochód. Wytworny model, szyba z lekka uchylona, mężczyzna przy kierownicy. Przestanęłam. Adam Miłość to nie jest przygoda. Ma smak całego człowieka. Ma jego ciężar gatunkowy i ciężar całego losu. Nie może być chwilą. Wieczność człowieka przechodzi przez nią, dlatego odnajduje się w wymiarach Boga, bo tylko On jest wiecznością. Człowiek wychylony w czas zapomnie. Zapomnieć, być tylko chwilę, tylko teraz i odciąć się od wieczności. Wziąć wszystko w jednej chwili i wszystko zaraz utracić. Ach, przekleństwo chwili następnej i wszystkich następnych chwil w ciągu których będziesz poszukiwał drogi do tej, która minęła, aby ją mieć znów, na nowo, a przez nią wszystko. Anna. Przystanęłam i wzrok utkwiłam w modelu, w szybie, w człowieku. Pamiętam, jak Stefan mówił. Kochana... Kiedyś kupię samochód. Będziemy sunąć w nieznane. Piękni, wytworni. Mężczyzna spojrzał. Podeszłam. Opuścił niżej szybę. Głos miał niski i ciepły, gdy przemówił, czy pani pozwoli? Czy pani pozwoli? Wskazywał miejsce obok. Potem chwila, zapalił motor, ruszymy. Będziemy sunąć w nieznane, męskie dłonie na kierownicy. Można się oprzeć z lekka o to ramię, które rozwija wstęgę drogi. Potem światła z góry. Będę znów kimś. On raz jeszcze... Powtórzył te słowa... Czy pani pozwoli? Chcę, chyba bardzo chcę. Właściwie już położyłam dłoń na klamce. Trzeba było tylko nacisnąć. Nagle poczułam męską dłoń na mojej dłoni, podniosłam oczy, nade mną znów stał Adam. Widziałam jego twarz, która była zmęczona, zdradzała przejęcie. Adam patrzył, patrzył mi prosto w oczy. Nic nie mówił, trzymał tylko swą dłoń w mojej ręce. W pewnej chwili powiedział – nie, nie. Poczułam, że samochód przesuwa się koło nas. Za chwilę już go nie było. Adam puścił moją rękę. Musiałam powiedzieć, ależ to dziwne, że wróciłeś, a ja myślałam, żeś już zniknął bezpowrotnie. Gdzie byłeś przez ten czas? Adam. Powróciłem. Ażeby ci pokazać ulicę, jest dziwna, jest dziwna nie przez to, że jest pełna sklepów, neonów i architektury, ale przez ludzi. Popatrz, tamtą stroną ulicy przechodzą dziewczęta, idą roześmiane i głośno rozmawiają z sobą. Ach, ty na pewno nie wiesz, dokąd one idą. Pogasły im lampy, więc idą kupić oleju. Nasączą oleju do lamp i znów będą świeciły. Anna. Ach tak. Adam. To są panny mądre. Policz, ile ich jest. Powinno być pięć. Przeszły. Zdziwiła się na pewno, że nie mają długich wschodnich szat Są ubrane stosownie do klimatu i do zwyczajów naszej ojczyzny Mają jednak w rękach lampiony i ludzie dziwią się, dokąd je niosą Może się zresztą tak bardzo nie dziwią, bo ludzie naszej epoki odzwyczaili się od zdziwienia a teraz popatrz tam. To są głupie, panny. Śpią one, a lampy leżą z boku oparte o mur. Jedna potoczyła się nawet w poprzek chodnika i spadła poza krawędź. Tobie się zdaje, że one śpią w tych niszach, ale właściwie i one również idą ulicą, Idąc śpią, chodzą w letargu, tkwi w nich jakaś uśpiona przestrzeń. Ty teraz czujesz tę przestrzeń w sobie, bo ty również miałaś usnąć. Przyszedłem cię obudzić. Zdaje mi się, że zdążyłem na czas. co mnie zbudziłeś. Po co? Adam, zbudziłem cię dlatego, że tą ulicą ma pójść oblubieniec. Panny mądre chcą wyjść naprzeciwko niego ze światłem. Panny głupie posnęły i pogubiły lampy. Ręczę ci, że nie zdążą się obudzić, a jeśli nawet się... Pobudzą, to nie zdążą znaleźć i pozapalać lamp. Anna. Istotnie. Lampy potoczyły się w poprzek ulicy, a człowiek, gdy się obudzi z nienacka, jest zawsze jeszcze przez chwilę pełen snu. Oblubieniec zaś przejdzie szybko. Jest to na pewno mężczyzna młody i nie będzie czekał. Adam. On czeka. Czeka właściwie wciąż. Wciąż żyje w oczekiwaniu. Widzisz tylko, że to jest jakby po drugiej stronie tych różnych miłości, bez których człowiek nie może żyć. O, choćby na przykład ty nie możesz żyć bez miłości. Widziałem z daleka, jak szłaś tą ulicą i próbowałaś wzbudzić dla siebie zainteresowanie. Prawie, że słyszałem twoją duszę. Wołałaś z rozpaczą o miłość, której nie masz. Szukałaś kogoś, kto by cię wziął za rękę, przygarnął. Ach, Anno... Jak mam Ci tego dowieść, że po drugiej stronie wszystkich tych naszych miłości, które wypełniają nam życie, jest miłość? Oblubieniec idzie tą ulicą i chodzi każdą z ulic. Jakże mam Ci dowieść tego, że jesteś oblubienicą? Trzeba by teraz przebić jakąś warstwę Twojej duszy tak, jak... Przebija się warstwę poszycia i gleby, poszukując źródła wody pośród zieleni lasu. Słyszałabyś wtedy, jak mówi, umiłowana, nie wiesz, jak bardzo należysz do mnie, jak bardzo jesteś własnością mojej miłości i mego cierpienia. Bo miłować znaczy dawać życie poprzez śmierć. Miłować znaczy wytryskać zdrojem wody żywej w głębinach duszy, która się pali lub tli, a spłonąć nie może. Ach, płomień i zdrój. Nie czujesz zdroju, a płomień cię trawi, prawda? Anna, nie wiem. Wiem tylko, że mówiłeś do mojej duszy. Nie bój się. Idzie razem z ciałem. Jakże można ją bez ciała ogarnąć lub posiąść? Ja jestem panna głupia. Ja jestem jedna z głupich panien. Po co mnie zbudziłeś? Adam. Oblubieniec nadchodzi. To jest właśnie jego godzina. O, popatrz, właśnie przeszły panny mądre, trzymając świeżo zapalone lampy. Światło ich jest jasne, bo przeczyściły szkła w lampionach. Idą wesoło, prawie pląsają w chodzie. Anna. Widziałam znów te dziewczęta. Twarze ich nawet nie były skupione, czy są naprawdę czyste i szlachetne, czy tylko powiodło im się w życiu nie tak jak mnie. O, głupia, głupia kobieto, zbudzona po to, by dalej spać. Potem widziałam dalej. Szedł jakiś mężczyzna, ubrany w cienkie palto, bez kapelusza. Twarzy jego od razu nie dostrzegłam, bo szedł zamyślony, z pochyloną głową. Odruchowo zaczęłam iść w jego kierunku, kiedy jednak uniósł twarz, omalnie krzyknęłam. Zdawało mi się, że widzę wyraźnie twarz Stefana. I natychmiast cofnęłam się w tym kierunku, gdzie stał Adam. Chwyciłam go mocno za rękę. Adam mówił... Wiem, dlaczego się cofnęłaś. Nie zniosłaś widoku jego twarzy. Anna... Zobaczyłam twarz, której... Nienawidzę... I zobaczyłam też twarz, którą powinnam miłować. Dlaczego wystawiasz mnie na taką próbę? Adam, w twarz oblubieńca każdy z nas odnajduje podobieństwo twarzy tych, w których uwikła nas miłość po tej stronie życia i egzystencji. Wszystkie są w nim. Anna, boję się? Adam, boisz się miłości? Czy doprawdy boisz się miłości? Anna, tak, boję się? No, czego mnie dręczysz? Ten człowiek miał oblicze Stefana. Ja boję się tego oblicza. Chór Stefan Oto przerwa świateł i przerwa słów. Nie przerwano myśli i dramatu. Ludzie zostają ci sami. Rozszczepia ich los. On sprawia, że się wymieniają, nie tworzą jedności. Lampy nisko świecą w chodniku ulicy. Czy wyczerpała się w nich oliwa? To nie olejem karmi się płomień, lecz wodą deszczową? Pada deszcz, Chodniki mokną i jezdnia. Panny głupie, o panny głupie! Z wody nikt nie wykrzesze płomienia, Stopy ludzkie od wilgoci ochrania obuwie. Niech odstąpią złudzenie i fikcja, Nikt nie przeszedł, światła nie zabrano, Wszystko było tak samo jak jest. Deszczem karmi się zieleń, drzewa nie rdzewieją dotychczas. Mokre włosy Anny i ramię Stefana i płaszcz. Tak było. Nikt mu nie każe powracać. Mokre włosy, bo wiosna lub jesień. Nie płacz. Nie jesteś wolny, nie jesteś inny. Tylko deszcz na ukos. A knoty piją oliwę. A woda pije płomień. A kamień wody nie pije. Nie pije. Lecz woda wypiła płomień i lampy zgasły. Dwie lampy zgaszone. Jedna drugiej nie dała płomienia. Jedna drugiej nie dała oliwy, nie dała knota, nie dała knota, nie dała dwie lampy i deszcz. Zmrok zapada, a on przyniósł światło, przyniósł i przeniósł i chciał się stać tobą i mną, nim i nią. Lecz przeszedł. Któż wie, która teraz godzina? To ja, to ja. Ramię Stefana słabe, i włosy Anny wyschły i oczy. Anna, gdy się ocknęłam z widzeń moich i rozważań, wciąż jeszcze stałam na tym samym miejscu. Sklep jubilera po dawnemu był zamknięty. Przypominam sobie wyraz jego oczu, które wypowiadały niezależnie od słów taki rozkaz. Nie wolno ci nigdy być poniżej tego, co widzi mój wzrok. Nie wolno ci opadać w dół, skoro ciężar twojego życia moje muszą wykazać wagi. Gdy potem biegłam pełna ukrytej nadziei w stronę zapowiedzianego mi nagle oblubieńca, zobaczyłam oblicze Stefana. Czy on musi mieć dla mnie tę twarz? Dlaczego? Dlaczego?